Rozdział czwarty – Ewolucja polityki polskiej Ewolucja polityczna Polski w ciągu lat czterdziestu, od upadku ostatniego powstania, wywołała w polityce polskiej zasadniczy przewrót. Gdy dawniej rozumiano, że naród ma tylko dwie drogi przed sobą – albo zbrojne powstanie, albo zupełną abdykację i pogodzenie się z najnędzniejszymi warunkami bytu, i gdy zaniechawszy myśli o walce zbrojnej społeczeństwo poddało się uciskowi w następstwie skutkiem przyrostu sił i dojrzewania politycznego w znacznej mierze pod wpływem doświadczeń życia konstytucyjnego w dwóch dzielnicach naród polski znalazł nową drogę obie poprzednie wyłączającą uznał on za konieczne wziąć za punkt wyjścia swej polityki położenie realne przynależność do trzech państw, ale zrozumiał, że na gruncie każdego z tych państw może i musi walczyć o swój byt narodowy, o swą odrębność, o warunki przestronnego rozwoju, wreszcie o swe prawa obywatelskie. Zrozumiał on istotę walki politycznej, codziennej, prowadzonej na wszystkich stanowiskach, walki kształcącej siły narodu, podnoszącej jego wartość moralną, walki, jeżeli nie zapewniającej stopniowych zdobyczy, to przynajmniej chroniącej naród od strat ciągłych, a jednocześnie zabezpieczającej go od klęsk periodycznych przynoszonych przez ruchy zbrojne. Bo jeżeli naród, który nie przestał być narodem, biernie znosi ucisk, nie prowadząc z nim stałej walki, to periodyczne porywy do walki zbrojnej, bez względu na najmniej sprzyjające im warunki, są dla niego psychiczną wprost koniecznością. W samym społeczeństwie polskim, zwłaszcza wśród najstarszego pokolenia, które się zrosło z wycofanem dziś z obiegu pojęciami, jest wielu ludzi, którzy tej ewolucji politycznej nie rozumieją. Przedstawia im się ona jako Zwycięstwo stronnictwa, które dzięki swej ścisłej, karnej organizacji zdołało ująć w swe ręce kierownictwo polityczne i głęboko są przekonani, że gdyby inne stronnictwo umiało się tak zorganizować, to mogłoby miejsce demokracji narodowej zająć i polityka narodu innymi poszłaby drogami. Podobny pogląd i na zewnątrz, i w rządzie rosyjskim zdają się dość często podzielać. Potem... Cośmy wyżej o przemianach wewnętrznych w społeczeństwie polskim powiedzieli, nie trzeba dowodzić, jak ten pogląd jest powierzchowny. Tu mamy do czynienia z głębokimi przemianami w duszy narodu, uwydatnionymi silnie w pokoleniach, które wyrosły po ostatnim powstaniu, w nowych warunkach życia i w atmosferze nowych stosunków w całej Europie, z ewolucją polityczną, która była koniecznością dziejową. Ta ewolucja musiała naturalnie znaleźć swój wyraz w jakimś nowym programie, w jakiejś organizacji obozu politycznego i znalazła go w stronnictwie demokratyczno-narodowym. Wyraz ten niekoniecznie musiał być ściśle taki, jaki przyniosło ze sobą wystąpienie tego stronnictwa. Mogły powstać inne stronnictwa z innymi nazwami, odmiennie formułujące swój program – Odmiennymi znacznie drogami idące. Ale w każdym razie, tak czy inaczej, polityka polska musiałaby się stać demokratyczną i jako polityka narodu odradzającego się, żywotnego, musiałaby wejść na drogę energicznej walki o prawo odrębnego narodowego bytu i rozwój. I nie będzie ona inną, nie wróci do dawnych błędów, nie wejdzie na drogę porywów powstańczych, ani upokarzających zabiegów o łaskę rządów. Musi ją znamionować coraz większa energia i wytrwałość. Połączona ze szczerością i rozwagą, jak przystoi polityce narodu kulturalnego i żywotnego, mającego głębokie poczucie, że jego rola dziejowa nie jest skończona. Ewolucja polityczna ostatnich dziesięcioleci, sprowadzając zasadniczą zmianę w postępowaniu politycznym narodu polskiego, ustalała jednocześnie pojęcie stosunku Polaków do państw, których są poddanymi. Upadek powstania 1863 64 roku był, jak powiedziano wyżej, zamknięciem okresu walk zbrojnych o niepodległość Polski. Polacy zrozumieli – że odbudowanie własnego państwa w wytworzonym położeniu międzynarodowym jest celem nieziszczalnym, że wszelkie działania przedsiębrane w tym kierunku byłyby tylko zabójstwem sił własnych i oddalaniem się od drogi, na jakiej należy w obecnych warunkach walczyć o narodowy i pracować dla narodowej przyszłości. Polityka polska w każdej dzielnicy Uznała przynależność do danego państwa jako fakt i jako podstawę swego programu. Dążeniem jej jest w każdym z państw zdobyć jak najpomyślniejsze warunki narodowego rozwoju. Jak najszersze uznanie praw narodowych, a tym samym i odpowiadające samoistności narodowej odrębne polityczne urządzenia. Logicznym wynikiem tego dążenia stała się potrzeba ścisłego określenia warunków, w jakich Polacy mogą szczerze i lojalnie pełnić obowiązki obywateli danego państwa. Z chwilą, kiedy naród polski zaprzestał działanie na rzecz odbudowania własnego państwa, w interesie jego leży określenie warunków normalnego współżycia z resztą ludności państwa i normalnego stosunku do jego rządu. Ten stosunek w szerokich granicach jest możliwy tylko przy uznaniu przez państwa praw narodowych polskich i poszanowaniu polskiej idei narodowej. Zostało to osiągnięte tylko w państwie austriackim, które pogodziło się z istnieniem Polaków jako narodu i z istnieniem patriotyzmu polskiego. Lojalny stosunek Polaków do Austrii nie pochodzi stąd. Żeby zrzekli się oni polskiej idei narodowej i wymienili ją na austriacką, ale stąd, że państwo to z polskim patriotyzmem nie walczy, nie przeszkadza w imię jego dla przyszłości narodowej pracować i przez to umożliwiło kompromis między patriotyzmem polskim a obowiązkami obywateli państwa austriackiego. Takiego stosunku do siebie nie może żądać ani państwo pruskie, otwarcie dążące do wytępienia Polaków, ani rosyjskie, dopóki nie uzna polskich praw narodowych i polskiej idei narodowej. Dopóki będzie żądało, żeby Polacy wyrzekli się swego patriotyzmu i wymienili go na patriotyzm rosyjski. Polacy nigdy nie zostaną ani Prusakami, ani Rosjanami polskiego języka. Wszelkie deklaracje, składane w tym względzie przez polityków polskich lub akty lojalizmu, w których podobne deklaracje milcząco się zawierały, były tylko niezręczną dyplomacją, która w opinii narodu wstręt budziła. Naród Polski nie przestał być jednym narodem, a węzły moralne, łączące poszczególne jego odłamy, coraz silniej się w ostatnich czasach zacieśniają. Dziedzina życia duchowego obejmującego cały naród we wszystkich dzielnicach rozszerza się ciągle, a ostatnie dziesięciolecia były okresem znacznego postępu w integracji duchowej narodu. Ten naród żyje nie tylko dzisiejszym wspólnym życiem umysłowym, ale i tradycją wspólnej przeszłości i ideą przyszłego politycznego zjednoczenia. Jest to sprawą jego egzystencji moralnej, jego sumienia, sprawą, która wyłącznie do niego należy. My nie możemy przyznać Państwu prawa kontrolowania naszych sumień, stawiania nam wymagań w zakresie naszego życia ideowego. Polakowi wolno piastować ideę zjednoczenia narodowego i niepodległego bytu państwowego, jak każdemu obywatelowi tej lub innej monarchii wolno być w przekonaniach swoich republikaninem. Kompetencja państwa zaczyna się tam, gdzie mowa nie o ideach, ale o realnych dążeniach. Jeżeli część narodu polskiego, należąca do danego państwa, nie dąży do oderwania od niego swego kraju, jeżeli nie robi sobie z tego dążenia programu politycznego, stosunek jej do państwa pozostaje lojalnym, niezależnie od tego, jakimi ideami żyje ona w sferze moralnej.